Cześć Fona Solo, odsłona kolejna, dziś zajmiemy się dwoma komiksami, których miniaturki już zapewne zauważyliście w grafice zdobiącej ten odcinek. Natomiast ja nie ukrywam jestem absolutnie zachwycony poziomem tytuł, obu tych tytułów i chciałbym teraz troszeczkę o nich więcej opowiedzieć. Jakiś czas temu, tak w ramach ciekawostki dopowiem, jakiś czas temu, gdy zaczynaliśmy startować z podcastem Kadr Chifoko, tak się troszeczkę podśmiewaliśmy, że będziemy bardzo mało mówić o komiksach z wydawnictwa Egmont. Ponieważ no, dwa lata to niby nie jest jakiś szczególnie duży okres czasu. No ale jednak ta oferta tegoż wydawnictwa zmieniła się bardzo, bardzo mocno. Wtedy się tak troszeczkę naśmiewaliśmy, że e, dogorywało nowe, nowe DC Comics. Pojawiał się Marvel, którym szczególnie mocno nie byliśmy zainteresowani. Oczywiście wiele innych tytułów, ale generalnie sens był taki, że pomimo tak dużej ilości wydawanych komiksów nie za bardzo mieliśmy co w ofercie Egmontu dla siebie znaleźć i to dotyczyło zarówno mnie jak i Andrzeja. No i dziś jest zupełnie inaczej jeśli o to chodzi, ponieważ pojawiły się w ostatnich miesiącach co najmniej parę serii, które, jest na, które stoją naprawdę na wysokim poziomie. Warto o nich opowiada, opowiedzieć i warto też zainteresować się nimi, jeżeli dotychczas jeszcze tego z jakiegoś powodu nie zrobiliście. No i ja właśnie dzisiaj chciałbym opowiedzieć o dwóch takich komiksach, z których pierwszy to Czarny Młot, Jeffa Lemira i Dina Ormstona przyznam się szczerze że Czarny Młot był tytułem który gdy został zapowiedziany w Polsce przez wydawnictwo Egmont no ucieszyłem się niesamowicie ponieważ jeśli chodzi o Jeffa Lemira to jestem jego absolutnie ogromnym fanem jego twórczości praktycznie każdy komiks sygnowany jego nazwiskiem z miejsca znajduje się na mojej liście zakupów tam oczywiście było po drodze parę wyjątków te wyjątki <śmiech> można powiedzieć dość oczywiste, czyli z oferty wydawnictwa Marvel, które, które no, no nie jestem jakimś szczególnie dużym fanem obecnego Marvela, więc jego tytuły z że wydawnictwa omijałem, aczkolwiek wszystkie autorskie serie, zarówno z wydawnictwa Image, jak i właśnie z Dark Horse'a, z przyjemnością sobie czytałem. No i chociaż jak doskonale zdajecie sobie sprawę, jestem wielkim Imageofilem, to i tak muszę powiedzieć, że o ile Dissender, który również niedawno ukazał się na polskim rynku dzięki wydawnictwu Mucha Comics, jest jednak tym odrobinkę słabszym komiksem spośród tych dwóch, między którymi możemy wybierać. Oczywiście jak najbardziej polecam sięgnąć po oba i przed przekonać się osobiście, ale jeżeli z jakiegoś powodu macie tylko jeden do wyboru, to zdecydowanie sięgnijcie po Czarny Młot. Czarny Młot, którego drugi tom ostatni całkiem niedawno ukazał się na naszym rynku e, pod tytuł Wydarzenie. Mm. W przeciwieństwie do tomu pierwszego, który był, jak to zwykle bywa w przypadku zresztą premierowych odsłon poszczególnych serii, był takim swoistym wprowadzeniem, rozrysowaniem danego uniwersum. Bardzo w pierwszym tomie podobało mi się to, jak często Jeff Lemire odwołuje się do najbardziej znanych bohaterów z DC, Marvela te wyłapywanie tych wszystkich odniesień było dla mnie znakomitą zabawą. No ale gdzieś tam w tle jeszcze przy okazji tliła się taka historia, która w pierwszym tomie jeszcze nie rozwinęła tak mocno skrzydeł, chociaż chociaż ta premierowa osona i tak jak najbardziej też mi się podobała. To jednak dopiero na łamach wydarzenia historia rusza z kopyta i robi to w świetnym stylu. Na łamach wydarzenia do, do mieszkańców farmy, czyli do super którzy utknęli w innym świecie i niestety nie mogą wrócić do swojego świata, przez co o, ich życie zmieniło się no, nie do poznania. Na, tej, na tejże farmie pojawia się kolejna osoba. Jest to córka oryginalnego Czarnego Młota. O, jej pojawienie się na miejscu e, zmieni oblicze farmy no, naprawdę nie do poznania. E, otóż Dzięki jej obecności dowiemy się więcej na temat samego miejsca, w którym przebywają superbohaterowie. Jeszcze mocniej rozwinięty zostanie superbohaterski świat, który został zaznaczony w tomie pierwszym i historia w pewnym momencie zacznie skręcać w kierunkach, o których no, można było się tego kompletnie nie spodziewać. To co mi się podoba w Czarnym Młocie to jest taki e, mocny hołd dla komiksów ze złotej ery. E, mocna, mocne takie pulpowe zacięcie, które też e, fajnie, się, fajnie się to czyta e, cały czas. E, scenarzysta dodatkowo stworzył całą galerię barwnych postaci, które chociaż w oczywisty sposób nawiązują do innych znanych superbohaterów zarówno z DC jak i z Marvela, to jednak dano im taki charakterystyczny sznyt, który sprawił, że są dość, dość oryginalne i takie no można już na pierwszy rzut oka po obcowaniu z drugim czy z pierwszym Tomem Czarnego Mota powiedzieć na ich temat całkiem dużo informacji. I postacie te w pewnym momencie stają się takie kompletnie niezależne. Lecz nie tylko warstwa scenariuszowa jest bardzo wielką zaletą czarnego mota, ale także rysunki. W tomie drugim, oprócz Dina Ormstona, który jest standardowym rysownikiem tego cyklu, pojawia się jeszcze zeszyt narysowany przez Dawida Rubina. I muszę Wam powiedzieć, że zarówno ten podstawowy rysownik, jak i gościnny no, spisali się na medal. Przynajmniej dla mnie, warstwa graficzna graficzna Czarnego Młota jest czymś, co sprawia, że jeszcze mocniej angażuje się w tą historię. Bardzo lubię śledzić to, co się pojawia gdzieś tam na w drugim, w drugim planie, który jest bardzo fajnie rozrysowany. Postacie są bardzo charakterystyczne. Taka cie, cieniutka kreska, którą bardzo lubię. Nadaje im wyrazistości i szczegółowości. A jednocześnie całość stylistycznie jest bardzo mocno osadzona właśnie w komiksach, może inaczej, całość jest taka stylistycznie nawiązująca do złotej ery, czy do srebrnej ery komiksów. I to też ta, takie wyłapywanie tych niuansów w warstwie graficznej jest też bardzo fajną rzeczą, więc Czarnego Mota nie tylko dobrze się czyta i angażuje się historią opowiadaną na łamach kolejnych rozdziałów, ale także bardzo dobrze się obserwuje. Bardzo mi się podoba to, że Egmont postanowił wydać ten komiks w miękkiej oprawie, dzięki czemu cena okładkowa nie jest jakaś szczególnie wygórowana, na końcu zarówno pierwszego jak i drugiego tomu jest garść dodatków. Dodatki te są bardzo podobnie przygotowane do tych, które mogliście zobaczyć w Hellboy'u czy w BIPi, w BPPo. Ponieważ mamy nie tylko galerię szkiców, okładek wariantowych, ale jeszcze także jest tutaj dodatkowo komentarz od autorów oraz edytorów tytułu, co jest bardzo fajne. Nawiązuje taki bliższy kontakt z czytelnikiem. Bardzo mi się to podoba. Niestety to co jest o ile można to nazwać minusem oczywiście Czarnego Mota, to jest to, że po dwóch szybko wydanych tomach teraz czeka nas no niestety dłuższa przerwa. Wszystko z powodu tego, że seria ta w Stanach nie ukazuje się w jakimś zabójczym tempie, o regularności tutaj można powiedzieć raczej w ramach żartu, więc trzeci tom, na trzeci tom przyjdzie nam troszeczkę poczekać. Co więcej, nie wiadomo jeszcze jak seria przyjęła się w naszym kraju, mam nadzieję, że e, dobrze, bądź też nawet bardzo dobrze i absolutnie zachęcam Was do tego, żebyście sięgnęli po czarny młot, ponieważ wtedy będziemy mieli szansę na to, że pojawią się także w Polsce spin-offy e, tej serii. W drugim tomie Czarnego Młota nie ma na przykład zeszytu 12 regularnej serii A no właśnie z tego powodu, że jest ona wstępem do jednego ze spin-offów i no, jego, jego obecność w tym wydaniu zbiorczym byłaby troszeczkę bezcelowa Natomiast Cały ten świat, cała ta historia, którą zbudowali Lemire i Ormston jest moim zdaniem na tyle ciekawa, że zdecydowanie warto dać jej szansę, jeżeli lubicie superbohaterów, ale chcielibyście przeczytać coś, co niekoniecznie jest y, historią w stylu Avengers ratują świat i biorą wszystkich po ryjach, tylko coś, bardziej nieoczywistego, ale stojącego na bardzo wysokim poziomie, to Czarny Młot zdecydowanie jest dla Was. Natomiast drugą rzeczą z wydawnictwa Egmont, która od jakiegoś czasu już jest w, of w jego ofercie i bardzo, bardzo lubię ją czytać, chociaż z zupełnie innego powodu niż wspomnianego przed Czarnego Młota, jest oczywiście Panisher Max. Panisher Max to jest seria z imprintu Max, która skierowana była dla zdecydowanie starszego, bardziej do dojrzałego czytelnika. Niestety inicjatywa ta, chociaż miała na koncie kilka naprawdę fajnych tytułów, no nie przetrwała, przynajmniej oficjalnie nigdy zgonu nie ogłoszono, ale Marvel wszystkie swoje linie poboczne już praktycznie wykosił do zera, więc można uznać, że Max Comics już nie istnieje. Niemniej Punisher Max był, to jest seria, która no po prostu ktoś poszedł po rozum do głowy i uznał, że skoro mamy w uniwersum Marvela taką postać jak Frank Castle, to aż prosi się o to, żeby zrobić z nim komiks, w którym nie będzie jakichkolwiek ograniczeń wynikających z grupy docelowej Głównego Uniwersum Marvela i tak oto Pani Shermax nie tylko wykasza kolejnych, kolejne grupy przestępców ale także mamy tutaj seks, nagość, mnóstwo, mnóstwo krwi, flaki, przemoc na niespotykaną skalę no, a wszystko to spod pióra Garta Enisa Gart Enis znany w Polsce już co najmniej z kilku tytułów, żeby wymienić chociażby kaznodzieje czy pielgrzyma, czy obecnie wydawanych chłopaków od Planety Komiksów no to jest taki scenarzysta, którego ja osobiście dzielę jego pracę na dwie kategorie. Na dobrego Enisa i na złego Enisa. Dobry Enis to jest ten taki bardzo e, szalony scenarzysta, który jednak potrafi też dopisać interesującą i wciągającą historię. Nawet jeżeli gdzieś tam po drodze ona ma jakieś słabsze momenty jako całość, jest, jest satysfakcjonująca i tutaj na przykład do tego grona za, za, dorzucam zdecydowanie właśnie kaznodzieje przy wspomnianych już chłopaków. Natomiast zły nic to jest ten Ennis, który jakby to powiedzieć kompletnie mu już palma odjeżdża i tworzy historie, które delikatnie mówiąc mają wszystkie jego cechy charakterystyczne aczkolwiek są po prostu zrobione no źle. I do takiego złego emisa ja na przykład e, zaznaczam, e, za, zaliczam Krost e, z wydawnictwa Avatar, które być może kiedyś w końcu pojawi się e, w, w języku polskim i wtedy zobaczymy jak przyjmiecie ten komiks, ja akurat jego wielkim fanem nie jestem, właściwie żadnym jego fanem nie jestem, ale także mniej znane tytuły w Polsce jak na przykład e, The Dix. Które jak dla mnie jest ogromnym, nie powiem, ten, cały ten cykl jest dla mnie ogromnym nieporozumieniem. Oczywiście wiadomo, gusta są różne, więc nie musicie się totalnie ze mną zgadzać. I, i na przykład te dwa tytuły, o których teraz wspomniałem bardzo lubicie. Natomiast jeśli chodzi o Pani Szermaksa, no to ja y, jestem Wielkim fanem tego cyklu, którego już ukazały się trzy tomy w języku polskim. Czwarty został zapowiedziany przez Egmont na kwiecień tego roku. I bardzo lubię ten tytuł z prostego powodu i jest nim urzeczywistnienie postaci Franka Castle. To co mi się e, oczywiście z drobnymi wyjątkami, ponieważ Pani Sher w głównym uniwersum Marvela też ma parę fajnych, naprawdę fajnych komiksów, że chociażby wspomnie, wspomnieć należy o Ranie Grega Ruki z Marvel Now. Ale generalnie miałem z tą postacią problem taki, iż ona funkcjonuje w uniwersum Marvela jako ten były wojskowy, któremu zamordowano rodzinę i teraz on zabija przestępców w ramach zemsty i na swojej drodze non-stop spotyka poszczególnych superbohaterów a to Daredevilla, a to spider Spidermana a to Kapitana Amerykę no i pomimo tego, że jest to osoba którą ci superbohaterowie powinni jak najmocniej potępiać i jak, jak najszybciej doprowadzić do osadzenia w więzieniu o zaostrzonym rygorze jednak generalnie on tam gdzieś tam cały czas z nimi współpracuje pomaga czy są, bierze udział w poszczególnych eventach i chociaż może wydać się Wam to małostkowe, jednak cały czas jakoś tak troszeczkę mi to przeszkadzało. Natomiast w Pani Czermaxie mamy to, co czyni postać Franka Castle tak charakterystyczną. Wrzucone do świata, w którym najprawdopodobniej nic nie istnieją Super superbohaterowie. Wszystko jest fajnie urzeczywistnione, e, urealnione, natomiast Guard Ennis po prostu bierze e, wszystkie takie swoje najbardziej charakterystyczne zagrywki, czyli tworzy naprawdę szeroką galerię dziwnych osobowości. No i wrzuca w sam środek Franka Castle, który jest troszeczkę starszy, bardziej doświadczony, popełnia błędy, jest zmęczony swoim życiem. I to co właśnie bardzo mi się podoba w Pani Czermaxie to jest to, że mamy tutaj taką jednoosobowy, jednoosobowy e, oddział wojenny, który e, stawia czoła poszczególnym właśnie złoczyńcom, ale też ci złoczyńcy są fajnie napisani z, z takim jajem, z takim pozytywnym jajem, bo oczywiście mamy tutaj mnóstwo tych wszystkich rzeczy, które Yy, przeciwnikom Garta Enisa mogą się nie podobać, jednak ja akurat tutaj stężenie Enisa w Enisie w Punisher się mi się bardzo podoba i poszczególne historie wydane właśnie we wspomnianych już trzech tomach w większości mi się podobały. W tomie trzecim na przykład pojawia się historia o Barakudzie, yy, kolejnym dość nietypowym przeciwniku Pani która no ja uważam ją za jedną z takich ciekawszych w tym całym ranie. Jeszcze czeka nas Widow Maker. Nie wiem jak się Widow Maker zostanie przetłumaczone na język polski, ale to jest historia, która tak w pewnym sensie zepnie cały ran Garta Enisa i moim zdaniem jest zdecydowanie, najlepszym, najle, najlepszym elementem tegoż komiksu. To chyba, być może nawet to już będzie w czwartym tomie, co i przyznam się szczerze, nie przeglądałem tego jakoś szczególnie mocno. Ale właśnie taka zabawa konwencją osadzona w, w komiksie, który jest skierowany dla zdecydowanie dojrzałego czytelnika to jest taka rzecz, która sprawia, że sięgam po Pani Shermaxa i po prostu świetnie się bawię czytając kolejne przygody Franka Castle'a i chociaż zdecydowanie nie uważam tego za komiks jakiś wybitny za szczególnie dobry chociażby jest to po prostu taka typowa rozwałka z enisowym zacięciem ale e, tak jak już wspomniałem tutaj tego enisa jest na tyle dużo by widzieć, że jest to zdecydowanie komiks jego autorstwa ale też nie na tyle dużo by powiedzieć, że gdzieś mu tam po drodze palma kompletnie odjechała, jest to naprawdę fajny tytuł i e, też jeżeli jesteście fanami Pani Czera, to zdecydowanie powinniście się z tym tytułem zapoznać. Natomiast jeśli chodzi o Kolejne e, odsłony, no to tutaj, tak jak już wspomniałem, czwarty tom jest zapowiedziany i mam szczerą nadzieję, że wydawnictwo Egmont zakończy e, ran garta Enisa i nie będzie chciało brnąć dalej w tą serię, ponieważ w momencie, w którym Enis odszedł z Pani Czermaxa, pojawił się e, kolejny scenarzysta. No poziom, poziom komiksu die, bardzo szybko upadł i no nie jest to coś, co chciałbym widzieć e, w języku polskim. Zwłaszcza, że Egmont akurat Ostatnio ma bardzo dobrą rękę do e, sięgania po nowe tytuły e, z Ameryki, więc trzymam kciuki, że pani Max zostanie zamknięty tylko w ramach ranu Garta Enisa. więc. Na dziś to będzie już wszystko, jeżeli zgadzacie się z moją opinią dotyczącą obu tych komiksów dajcie znać w komentarzach, jeżeli sądzicie o nich zupełnie coś innego też dajcie znać w komentarzach, natomiast my wracamy z kolejnym odcinkiem podcastu już wkrótce, kolejne solówki również są w planach, dzięki za wysłuchanie mnie i do usłyszenia następnym razem, cześć.